2018 wiele pozmieniał w moim życiu, przede wszystkim przez to, że uporządkował je i to dosłownie uporządkował w sensie, że ustaliłem sobie co robię w dale dni i ile czasu na daną czynność przeznaczam To też okienko, w którym konsumuję popkulturę, bardzo zmniejszyło się w porównaniu do lat poprzednich mimo to wciąż udawało mi się konsumować jej dość spore kęsy, aż do momentu, kiedy zacząłem bawić się w podcasting Stąd też przede wszystkim zmiana formatu. Nikczemny podcast w odróżnieniu od Wikifix będzie produkcją nieregularną. Żeby mieć pewność, że podołam temu projektowi i nie poddam się jak w przypadku poprzedniego, założyłem sobie, że w roku 2019 nagram 20 odcinków i na tym zamknę pierwszy sezon. Dalej zamierzam omawiać teksty kultury jak najbardziej, ale jako, że ambitna za mnie bestia, oprócz segmentu, w którym omawiam teksty kultury, chciałbym wprowadzić również inne segmenty i na tę chwilę plan jest następujący. Wstęp, doniesienia slash zapowiedzi, popfix, yy, czyli omawianie tekstów kultury, które zdołałem obejrzeć od poprzedniego odcinka i na sam koniec ewentualny temat okolicznościowy. Dla przykładu w tym odcinku będzie to podsumowanie roku 2018. I chyba tyle tytułem wstępu, czas przejść do segmentu drugiego, doniesienia slash zapowiedzi. I tutaj chciałbym poruszyć trzy tematy. Pierwszy nie wiem na ile jest faktycznym newsem, a na ile plotką. Niemniej jednak jako fan no nie mogłem o nim nie wspomnieć, a chodzi o filmowy reboot Battlestar Galactica. Obnażając cząstkę duszy, jestem fanatykiem, fanatykiem serialu Battlestar Galactica, ale wyłącznie tej nowszej wersji z lat 2003-2007, bo, no nie wiem, może głupio się przyznawać, tej klasycznej nie oglądałem, więc no pozornie jestem targetem takiego rebootu, chociaż no jeśli mam być szczery, to bardzo pozornie. Mam tutaj podobnie jak z ekranizacją Wiedźmina. Innymi słowy, uważam, że tekst źródłowy jest dziełem tak dobrym, kompletnym, bliskim ideałowi, że absolutnie nie potrzebuje on kolejnego wcielenia. Jasne, znam tę ideologię, że rebooty i remakey przecież nie wymazują z kart historii tekstów źródłowych, więc jeśli, dla przykładu, nie podoba ci się serial Wiedźmin od Netflixa, no to przerwij oglądanie i przeczytaj sobie po raz, któryś nas książkę. Nawiasem mówiąc, Saga Wiedźmińska oraz serial Star Galactica są to dzieła kultury, które no, odświeżam stanowczo za często, żeby nazwać mnie normalnym człowiekiem. No ale to besides the point. Krótko, gdybym miał się jakkolwiek ustosunkować do tejże plotki łamane na newsa, to jestem jednym słowem rozdarty. Z jednej strony trochę boję się o efekt końcowy, z drugiej no nie byłbym prawdziwym fanem, gdyby nie tliła się we mnie chociaż iskra zaciekawienia. To też, jeśli film faktycznie powstanie, z chęcią obejrzę i później pewnie będę bardzo żałował. A jeśli nie, no to mam serial i w zupełności mi to wystarczy. Dalej mamy trailer Hellboya i no, ouch. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, to że nowy Hellboy, pomijając samą twarz, o której zaraz, jest niemalże klonem starego Hellboya. Jasne, mamy dwóch różnych aktorów. W nowszej wersji David Harbour, w starszej Ron Perlman oraz inną ekipę odpowiadającą za projekt, a mimo to obaj Hellboye są do siebie aż no rażąco podobni. Poza, jak wspomniałem, twarzą, ponieważ ludzie, którzy stali za charakteryzacją Perlmana, wykonali kawał dobrej roboty, a to co ma na twarzy David Harbour to wygląda sorry, ale jak sztywna, nieruchoma maska. Jasne, jeśli uzasadnicie mi to fabularnie, że Hellboy wstrzyknął sobie botoks, to wtedy spoko, a jeśli nie, no to ponowie trochę lipa. Nie wypada, aby w nowszych wersji efekty stały o kilka półek niżej niż w rebootowanym oryginale, także... No ale cóż, za produkcję odpowiada całkiem nowa ekipa i niestety to widać. Przede wszystkim humor, który jak wynika z trailera, no nie jest najwyższych lotów. Druga sprawa to CGI. I tutaj również jest źle, a wręcz żenująco. I nie chodzi nawet o samą jakość animacji, która no nie powala ale też o projekty ukazanych w trailerze potworów, które są, no, do bólu wręcz generyczne. Naprawdę mam wrażenie, że twórcy konceptualnie nie wykazali za grosz pomysłowości. Weźmy chociaż to coś nietoperze podobne, tego, bo ja wiem, gargulca czy co to było. No sorry, ale dokładnie taką istotę, dokładnie taką widziałem już w setkach filmów. I wcale nie przesadzam, może nie w tysiącach, ale z pewnością w setkach. Podsumowując jednak, dobitnie czuć, że nie jest to film Gielmo del Toro. I jedyne, co tak naprawdę spowodował ten trailer, to przypomniał mi, jak bardzo ubodło mnie, gdy dowiedziałem się, że Gielmo nie nakręci trzeciej części swojej wymarzonej trylogii o chleboju. bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Gielmo miał plan na trzy filmy, nawet bodajże miał skończony scenariusz do trójki, jednakże no, to, co on chciał zrobić, wymagałoby naprawdę sporej sumy pieniążków, ponieważ no... Chciał pójść w full-on apokalipsę i niestety studio stwierdziło, że byłoby to za duże ryzyko, jako że obie części Hellboya były dochodowe, ale nie aż tak dochodowe, a nie jestem teraz pewien dokładnej kwoty i nie chcę kłamać, ale coś mi się kojarzy, że z Deltoro wycenił produkcję na jakieś 400 milionów, także no daleko mi do bojkotowania studia. No i mamy teraz po latach reboot. Jasne, trailer to trailer, film może okazać się arcydziełem, najlepszym filmem na świecie. Nie oceniaj dwóch godzin po dwuminutowym wycinku, ale do kina się raczej nie wybiorę. A trzeci news, który zamierzam tutaj poruszyć, największy, to bomba, która spadła na nas dosłownie znikąd. Coś, czego nikt nie oczekiwał, nikt się nie spodziewał. Niejaki Hubert Spandowski, zwany też Mando, postanowił zabawić się w świętego Mikołaja i ogłosił werble proszę, Powrót Radia SK No powiem szczerze prosto serca Dawno żaden news nie uczynił mnie tak szczęśliwym A dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż nie wiem czy znajdzie się choć jeden Słuchacz podcastingu w Polsce, który nie wie kim jest Mando Spandowski I czym jest Radio SK Radio Stephen King Jest to projekt, który kilka miesięcy temu był umarł Przynajmniej tak się wszystkim zdawało a co ważniejsze jest to projekt podcastowy, który śledzę od bardzo dawna. Co prawda nie od samego początku, bo przygodę z Radiem Eska zacząłem jakoś, nie wiem, może był to około 50 odcinek. W każdym razie poniekąd można powiedzieć, że od początku, ponieważ zaraz po wysłuchaniu kilku bieżących podcastów postanowiłem cofnąć się do pierwszego odcinka i wysłuchać wszystkich po kolei. A nawet, muszę się przyznać, niektóre słuchałem po razy kilka, zwłaszcza jeśli chodzi o recenzję książek Stephena Kinga więc śmiało mogę nazwać się fanem Huberta. I to fanem pełną gębą, ponieważ były takie momenty, że gdybym miał Huberta na wyciągnięcie ręki, to bym go wziął i udusił. Co zrozumie każdy, kto wziął sobie do serca hasło w każdy piątek 5 po północy, a później siedział w każdy piątek 5 po północy, a z 5 po północy robiło się 10 po północy, 20 pierwsza w nocy, druga, a podcasty ani widu, ani słychu. Więc tym bardziej zrozumiała jest radość, która rozkwitła w nas w prawdziwych fanach niczym kwiat po usłyszeniu tego newsa, że radio SK zostaje reanimowane, reaktywowane i będzie działało prężnie, systematycznie, przynajmniej przez jakiś czas, w każdy piątek, 5 minut po północy. Więc jeśli chodzi o prezenty gwiazdkowe, to ja jestem content, dzięki Hubert, wielkie dzięki i mocno trzymam kciuki, żeby tym razem pożyło to trochę dłużej. Co, popadając w dygresję, jest zastanawiające i dziwne, ponieważ e, tutaj mały spoiler do mojego top 10 najgorszych, obie tegoroczne Kingowskie premiery no niestety znalazły się na rzeczonej liście, więc można śmiało powiedzieć, że moje fanostwo Kinga zostało ciut nadwyrężone, co wcale nie znaczy, że przestałem być fanem Kinga, absolutnie jestem, no ale cholera, jeśli mam być szczery wobec ciebie, to chyba jestem większym fanem, największego fana Kinga w Polsce, Niż samego Kinga. Innymi słowy, jeśli w moje ręce trafi nowa powieść króla, a w tym samym czasie będzie miał premierę nowy podcast Radiacka, to raczej zamieniam się w słuch. Tyle w kwestii doniesień i zapowiedzi. Czas na kolejny segment Pop Fix. I nie wiem, może przy montażu wcisnę tu jakiś dżingel Pop Fix? Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop fix. Na początek chciałbym mówić dwa zaskakująco podobne seriale, które miały premiery w niedalekich od siebie odstępach, a mianowicie serial Origin i serial Night Flyers. Pierwszy wyprodukowany przez YouTube, drugi przez stację Sci-Fi. Pilot serialu Origin mówiłem już w którymś z odcinków podcastu Weekly Fix. W dużym skrócie podobał mi się wcale, jako że nie jestem bynajmniej fanem jumpscarów. a tam, dla przypomnienia, w 40 minutach runtime odcinku wystąpiło ich 10. W odcinku drugim zaś mamy trochę podobnie, kolejny jumpscare'aton. Co prawda występująca ich tutaj ilość nie pobiła rekordu z odcinka pierwszego, ale i tak jest tego sporo. I tak jak podejrzewałem przy okazji omawiania pierwszego odcinka, faktycznie mamy tutaj losowy schemat czyli poszczególne odcinki skupiające się na jednej postaci i poszatkowane mocno na akcję właściwą oraz flashbacki. Problem w tym, że w przeciwieństwie do serialu Lost tu postaci są zwyczajnie denerwujące, a już zwłaszcza bohater grany przez Toma Feltona. Grany to tutaj trochę za dużo powiedziane. W ogóle gra aktorska w tym serialu to po prostu coś pięknego. Te, tu zwłaszcza talentem popisuje się pan Jakuza, nie znam nazwiska aktora, który tylko i wyłącznie krzyczy. Mało tego, mimo że non-stop krzyczy To jeszcze jakimś cudem udaje mu się robić to tak sztucznie Jakby czytał z kartki Aktorzy powinni chyba zapamiętywać swoje linijki I starać się, żeby wypowiadane brzmiały autentycznie, wiarygodnie etc. No w Ordzie niestety nie uświadczymy tego zbyt wiele Gry aktorskiej, porządnej W zasadzie wszystko co tu uświadczymy wygląda na wysokobudżetową produkcję amatorską I to quasi wysokobudżetową Bywa, że niektóre lokacje, efekty specjalne prezentują się naprawdę fajnie, a niektóre no bardzo tak sobie. Może nie jestem do końca sprawiedliwy, ponieważ obejrzałem tylko dwa odcinki. Jasne, później wszystko może się poprawić, zmienić, wyjść na lepsze, ale jeśli o mnie chodzi, to te dwa odcinki w zupełności wystarczyły. I chyba podziękuję produkcji Origin. Co zaś się tyczy Night Flyers, to jest to taki Origin tyle, że z większym budżetem, lepszym aktorstwem, no i mniejszą ilością skerów. Poza tym wszystko jest tu niemalże identyczne. Aż w człowieku pytanie, dlaczego space horror zawsze musi być robiony na jedno kopyto? Mamy statek kosmiczny, załogę i dzieją się rzeczy, i to często bez zachowania jakichkolwiek zasad przyczynowości. Od dzieją się, żeby się dziać, dla efektu. Tak jakby wziąć film Event Horizon i przerobić go na serial. Serio, tak jakby ktoś po prostu zebrał dwie różne ekipy i powiedział dobra, macie tutaj film, zróbcie mi jego adaptację serialową i jedna ekipa zaprezentowała serial Origin, druga Night Flyers. Aka jedna poniosła sromotną porażkę, a z drugiej wyszedł, no, jako tak dający się oglądać potworek. Reasumując, moja przygoda z serialem Origin dobiega końca po odcinku drugim, natomiast serial Night Flyers zamierzam się dalej. Na razie skończyłem na odcinku trzecim i, i no, mimo, że nie jest to mistrzostwo świata, to jestem umiarkowanie zaciekawiony tym, jak to wszystko się rozwinie. I podskórnie przekonano o tym, że, że będzie to sztampowa fabuła. I cóż, nie liczę na zaskoczenia, ale liczę na, na solidną, tropową rozrywkę. Space Horror to gatunek bardzo przeze mnie faworyzowany, a więc no, mam skłonności do przymykania oka. I myślę, że po obejrzeniu całości sezonu pierwszego wrócę z e, krótką, mam nadzieję, że przychylną recenzją. Popfix. Sharp Object. No, serial zaskakująco popularny w Polsce. W plebiscycie, jakby nie patrzeć, zajął bodajże, o ile dobrze pamiętam, drugie miejsce. Z drugiej strony e, serial, który zdobył miejsce pierwsze, czyli wedle tegoż plebiscytu najbardziej popularny serial w Polsce to coś o czym słyszałem po raz pierwszy także e, no ja sam wypowiadałem się w podcaście na temat zarówno książki Gillian Flynn, e, Ostre Przedmioty jak i serialu a przynajmniej jego początkowych odcinków więc jeśli miałbym coś dodać to tak, uważam, że spieprzono nagłośnienie w odcinkach 5 i szóstym, a mianowicie w momentach gdzie akcja toczyła się w zatłoczonych miejscach jak grill, bar e, czy domówka do tego stopnia, że nawet gdy podkręciłem regulator dość głośno, to ciężko było się połapać, o czym mówią bohaterowie. A jako, że nie nawykłem do oglądania anglojęzycznych seriali z napisami, no to miałem z tym spory problem z rozumieniem, o czym mówią bohaterowie. No ale w kontekście całego serialu to jest to niewielka wpadka. Za to muszę tutaj bardzo pochwalić aktorkę Lily Collins, która odgrywając młodszą wersję głównej bohaterki spisała się po prostu na medal. Naprawdę, jeśli ktoś miałby kiedyś kręcić film na podstawie życia Amy Adams, to po prostu Lily Collins pasowałaby perfekt. Notabene jest to druga produkcja, w której widzę tę aktorkę. Pierwszym oczywiście było to ekranizacja książki Stephena Kinga i tam wypadła równie świetnie, więc chyba warto by śledzić jej karierę. Kolejny plus, i o tym już chyba wspominałem, ale chciałbym tutaj nieco temat rozwinąć, to opowiadanie historii w sekundowych migawkach. Naprawdę jest to świetny, nowatorski, no i przede wszystkim skuteczny zabieg. W momencie kiedy kolejne sceny w serialu opowiadają nam historię bieżącą, tego co dzieje się w danej chwili z bohaterką i poprzetykane są parunastoma sekundowymi migawkami, które opowiadają historię zupełnie inną, jednakże nie rozwlekając się nad nią, a kondensując ją dosłownie do czystej esencji. Naprawdę świetna sprawa. Parę naście rzuconych niby od tak obrazków przeszłości i głównej które dla wprawnego oka łączą się w dość yy, mroczne i ciężkie wspomnienie z jej przeszłości. No, szapoba. Wielkie brawa należą się zarówno dla twórców serialu, jak i, jak i Gillian Finn na podstawie książki, której został on nakręcony. Niby nie zostaje tu ukazane nic odkrywczego. Rodzice krzywdzą dzieci, które później stają się rodzicami, i krzywdzą dzieci. Błędne koło ale podane w naprawdę artystyczny sposób. A wracając na sekundę do samego serialu, to jego finał podobał mi się chyba nawet bardziej niż książkowy. Niby kończymy w tym samym miejscu, jednak serial pozostawia pewne rzeczy niedopowiedziane, podczas gdy książka wyjaśnia je czarno na białym, a więc to także na plus. Wiem, że poprzednim razem, kiedy wypowiadałem się o obu tych projektach, to poniekąd marudziłem, jednak minęło trochę czasu i stwierdzam, że Sharp Objects jest to historia, która mimo pewnych wad i pewnych niedociągnięć, zostaje z człowiekiem na dłużej i w miarę upływu czasu docenia się coraz bardziej. Oby więcej takich produkcji i książek. No bo mimo, że ostre przedmioty Gillian Flynn nie znalazły się w moim top 10 tego roku, to i tak jest to powieść godna polecenia. Pop fix? Pop fix? Apostoł produkcja oryginalna Netflixa z 2018 roku to dzieło ponad dwugodzinne i muszę przyznać, że choćby już z tego względu było to ciężkie przeżycie jednocześnie długość filmu nie jest jego główną przywarą bo tutaj na prowadzenie wybijają się przede wszystkim moim zdaniem postaci kompletnie niesympatyczne ba nawet nie tyle, że obojętny mi jako widzowi, ale wręcz wywołujące w widzu silną antypatię. Choć widać wyraźnie, że scelarzyści strali się tu pokazać pełne spektrum charakterów, choćby na przykładzie trójki głównych antagonistów, z których jeden teoretycznie miał okazać się zły do szpiku kości, drugi moralnie szary, a trzeci szlachetny. No ale wyszło to bardzo średnio. Mamy tutaj też protagonistę, który jest niemalże tak nijaki jak, jak Danny Rand w ostatnim sezonie Iron Fista albo nawet bardziej, niby ma jakieś backstory który jest tutaj potraktowane bardzo po macoszemu. Niby mamy jeden szybki flashback i ten trzy zdania na ten temat wypowiedziane przez bohatera, ale to stanowczo za mało. I nawet nie chodzi o to, że nie kupuje jego przeszłości, tego, że był kiedyś apostołem, który utracił wiarę w Boga z pewnych przyczyn. Po prostu no, było to absolutnie w tej filmie niepotrzebne i nie miało wpływ na nic. Uważam, że jeśli przeszłość bohatera w żaden sposób nie komponuje się z opowiedzianą w danym filmie historią, to po co w ogóle o niej wspominać? Problem ten zresztą nie tyczy się, wyłącznie wiem, że mówię stop głównego bohatera zamiast podać imię tej postaci, ale nie pamiętam. Tomas, chyba Tomas. No ale... Oczywiście jednak świadczy, że, że musiałem się chwilę nad tym zastanowić. W każdym razie są też inne postaci, względem których padają pewne sugestie a propos ich charakterów, przekonań i motywacji, ale są to tylko sugestie nie, nie, nie do końca jasne, nie do końca wyjaśnione i nie do końca potrzebne w tym filmie chociaż e, gdyby się nad tym zastanowić może, może jednak mylę się może nie tyle te rzeczy sugerowane były niepotrzebne, co były zasugerowane za mało, nie wiem nie przychodzi mi na myśl żadna gotowa recepta jak naprawić ten film i też specjalnie e, mam motywację by taki szukać no, po prostu chyba wolę o nim zapomnieć Jestem pewien, że stanie się to szybko, ponieważ no, nie było tutaj nic, dosłownie nic wartego zapamiętania. Nawet element fantastyczny, który tutaj występuje, a, który, a o którym wzmianka w jednym ze słuchanych przeze mnie podcastów zachęciła mnie do obejrzenia tegoż filmu, nawet ów uh, element, no, nie sprawdził się bardzo. Był, był wręcz jak na produkcję z, z roku 2018, no słaby i kiczowaty spodziewałem się dużo więcej. Podsumowując, film był stanowczo za długi, stanowczo za nudny. Niby tam pod koniec rozkręca się ta akcja i wtedy rzeczy dzieją się naprawdę szybko, ale co z tego, skoro ja przez półtorej godziny zdążyłem wrócić się tak bardzo, że praktycznie nie obchodzi obchodzimy nic, co się dzieje na ekranie i nie przyjmuję się bohaterami, także co z tego, że niby coś tam mi zagraża, skoro reaguję na to wzruszeniem ramion. A więc tak, no, nudny, nijaki, szary, w ogóle nie straszny, a horror jest w ogóle nie straszny, to jest kiepsko. Co gorsza, film fabularnie bardzo przypomina inną produkcję, mianowicie Wickermana i mam tutaj na myśli tę wersję z Dickiem Cagem, ponieważ oryginalnego nie oglądałem i cholera Wicker Man, muszę szczerze przyznać, że był dużo lepszym, kroć lepszym filmem od tego. Bo mimo, iż był no, niezbyt mądry i fabuła również nie zasługiwała na wyróżnienia i nagrody, to przynajmniej dostarczą rozrywki. Może nie najwyższych lotów, ale jedna. Na Wickermanie bawiłem się świetnie, wspominał ten film dobrze. Był to jeden z filmów tak zwanych tak złych, że aż dobrych. A apostoł był po prostu słaby. I to takie 3 na 10 słaby. Zastanawiałem się nawet chwilę, żeby dać czwórkę, ale nie, nie. Gdyby jednak skondensować ten film i zamknąć go w jakiejś godzinie, 20 minutach, ten nawet może bym pokusił się o piątkę, bo nie, nie, nie pokusił się o piątkę, bo zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, dialogi. Jezus Maria, kto pisał te dialogi? Ludzie nie rozmawiają w ten sposób. Może w książkach High Fantazy z Dolnej Półki, albo w sztukach teatralnych, no ale nie, nie, nie, nie prawdziwi, żywi ludzie. No także nie, nie, nie byłoby piątki, no może byłaby czwórka, gdyby film skondensować, tak jak wspomniałem, a w wersji takiej, w jakiej on obecnie widnieje na platformie Netflixa, według mnie zasługuje na truje. To też oczywiście nie polecam. Polecam za to wraz ze mną trzymać kciuki, aby Netflix w końcu zrobił jakiś dobry film. Popfix? Popfix? Popfix? Ok. Czas podsumować sobie ten mijający rok 2018. I tutaj zanim przejdę do podsumowań popkulturowych i swoich topek, pozwolę sobie najpierw na kilka wynurzeń natury osobistej. A to głównie dlatego, że 2018 był dla mnie wyjątkowo ważnym rokiem. Przede wszystkim e, rzuciłem palenie, co próbowałem zrobić już od paru dobrych lat i zawsze miałem z tym ogromny problem. A tu proszę, jeśli pominąć jedną wpadkę, to w Sylwestra mini okrągły rok, od kiedy zapaliłem ostatniego papierosa. Dwa, jest to pierwszy rok od dekad kompletnie trzeźwy, poza jedną wpadką. Co poczytuje mu sobie za wyczyn, jako że no, przez wiele lat miałem problem z alkoholem. A prawdę powiedziawszy, przez wiele lat nie było weekendu, którego nie spędziłbym pijąc w tym czy innym towarzystwie, w tych czy innych okolicznościach, więc no jestem z siebie dumny. Po trzecie, i ma to duży związek z, z zarówno z pierwszym, jak i drugim punktem moje życie uległo diametralnej zmianie a mówiąc ściślej uporządkowaniu do tego stopnia, że z punktu, w którym teraz jestem patrząc wstecz na lata poprzednie, widzę tylko i wyłącznie chaos, ten rok zaś upłynął mi pod znakiem grafików, systematyki planowania i trzymania się planów i chodzi mi to o rzeczy typu siłownia w tygodniu w określone dni, bieganie w weekend Czytanie, dwie godziny każdego dnia poza środą, którą przeznaczam na oglądanie seriali. Pisanie, ponieważ hobbystycznie zajmuję się również tym. No Nie będę Wam tu przytaczał całego swojego grafiku, ale jest dla mnie wielkim sukcesem, że w ogóle grafik taki powstał i powstaje z miesiąca na miesiąc i że grafików tych się trzymam, co w latach poprzednich byłoby nie do pomyślenia. Po czwarte, w roku 2018 miałem swoją pierwszą operację nic strasznego tak naprawdę, ale no, trochę strachu się najadłem, ale no jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i od tamtej pory zupełnie inaczej upatruję się na kwestie zdrowia niż, niż kiedykolwiek wcześniej, więc również i na tym polu podjąłem sporo pozytywnych decyzji. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo byłaby tego cała lista, ale gdy miał tak rzucić parę przykładów, to mimo iż nie mięsa już od jakichś dwóch lat albo i trochę dłużej, to z wegetarianizmu przeszedłem na taki full on weganizm, ale jako, że ciało to nie wszystko, postanowiłem też zadbać o potrzeby ducha, nie żebym odnalazł religię, broń Boże, nigdy nie byłem człowiekiem religijnym i no nie wiem, co musiałoby się stać, żebym nagle zmienił tok myślenia i uwierzył w Boga, któregokolwiek. Zainteresowałem się za to buddyzmem zen, a zwłaszcza jego praktycznymi aspektami, to jest medytacją, No ale to jest chyba temat na osobny podcast. W każdym razie, wyrasumując, 2018 dla mnie osobiście rok wielkich zmian, pozytywnych zmian, rok, który pchnął moje życie na właściwy tor. No ale dobra, koniec o mnie, czas przejść do rzeczy istotnych, czyli popkultury i niniejszym chciałbym zaprezentować trzy zestawienia, mianowicie największe zawody tegoroczne top 10 najgorszych książek które przeczytałem w 2018 oraz top 10 najlepszych książek które przeczytałem w tymże roku niestety jestem zmuszony ograniczyć się wyłącznie do książek, ponieważ e, mimo, że podcasting chodził mi po głowie już od dawien dawna to na początku roku nie podejrzewałem, że jednak się za to zabiorę. To też no, w żaden sposób nie śledziłem swojej aktywności, jeśli chodzi o oglądanie seriali, filmów i tak dalej. Jedyny rejestr, który gdzieś od dwóch, może trzech lat prowadzę, to książki. No ale skoro już się bawię w podcasting, to jest to coś, co zmienimy od roku przyszłego. No ale okej, okay, do rzeczy. Jeśli chodzi o tegoroczne zawody, no nie jest tego dużo, na szczęście. Chociaż... Yy, Pewnie gdybym naprawdę tak usiadł i pomyślał, to lista by się powiększyła. Jednak w momencie, kiedy usiadłem, żeby sporządzić tę listę, do głowy przyszło mi tylko tych parę punktów. Jeden książkowy, dwa serialowe, no i jeden nazwijmy to eventowy. Więc punkt pierwszy to książka, fundacja Izaka Zimowa. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie uważam bynajmniej, że jest to książka zła. Wręcz przeciwnie, jest to książka co najmniej dobra. Powiedziałbym takie 6-7 na 10 Ale jednak, co niestety działa jej na szkodę moim zdaniem Jest to książka bardzo przehajpowana Do tego stopnia, że wszystkie opinie o tej książce, z którymi się spotkałem Po prostu opływały w same superlatywy, w hura optymizm To też trudno się dziwić, że w momencie kiedy usiadłem do lektury Poprzeczka zawieszona była bardzo wysoko No i suma summarum niestety samo dzieło nie sprostało oczekiwaniom Jest to dobra książka, niestety liczyłem na, na coś więcej a, na arcydzieło. Pewnie ktoś może się wkurzyć, że, że, że jak to? Że Asimov na liście zawodów, w roku, w którym wyszły takie filmy jak, no nie wiem, Venom, ale z drugiej strony Venom, dla przykładu, jest filmem, po którym, no nie spodziewałem się za dużo i dostałem nawet mniej, więc nie można tego nazwać zawodem. Uważam, że Venom wręcz z prostym oczekiwaniu. Asimov niestety nie, no ale przyznam się, że pozycja ta jest tak troszeczkę na siłę wypchnięta na tę listę. Za to trzy kolejne to zdecydowanie są spore zawody i co gorsza dwa z nich bezpośrednio związane są z osobą Stephena Kinga, co już na starcie stawiało je wysoko na liście najbardziej oczekiwanych projektów tegorocznych, mojej osobistej i mam tu na myśli seriale Mr. Mercedes sezon drugi i Castle Rock nad pierwszym z nich, no nie będę się tu pastwił, ponieważ no, wszystko co miałem do powiedzenia, ja napisałem już na ten temat na swoim blogu, jeśli kogoś to ciekawi to zapraszam, nikczemny blog, blogspot.com nikczemny blog pisany razem powiem tylko w skrócie, że pierwszy sezon byłby prawdziwą perełką, gdyby nie to że sezon drugi samym faktem swojego istnienia zaszkodził mu i to bardzo naprawdę, gdyby kontynuacja w ogóle nie powstała, to pewnie do tej pory sezon pierwszy wspominałbym bardzo przyjemnie, a tak to po prostu został mi pewien niesmak więc dlaczego zawód? No dlatego, że pierwszy sezon oceniałem naprawdę wysoko, więc w momencie, kiedy drugi został zapowiedziany i nie wiedziałem jeszcze o czym będzie, no to czekałem i to czekałem z niecierpliwością. No a później obejrzałem drugi i... Ech. i wyszło jak wyszło. Natomiast co do Castle Rock, tu oczekiwania były spore, ponieważ konceptualnie jest to projekt wręcz idealny dla fana Stephena Kinga, a przynajmniej tak się wydawało, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym projekcie, no niestety, mimo że twórcy wykupili prawa do naprawdę sporego kawałka twórczości króla, to postanowili, że zamiast ekranizować poszczególne historie w ramach antologii, dajmy na to, to jednak pokuszą się o stworzenie własnej, która ma być, tu określę cudzysłów, kingowska. No niestety, okazuje się, że żeby napisać kingowską historię, no to trzeba być kingiem. Podsumowując, niestety, mimo sporej liczby smaczków, isteregów, kilku naprawdę fajnych motywów, jestem na nie. Opowiedziana historia była nieciekawa, rozwlekła, miała problemy z tempem, z konsekwencją fabularną. Nie mówię, że była niespójna i nielogiczna, a po prostu była niepotrzebnie zagmatwana. Bo gdyby jeszcze przy tym zagmatwaniu była ciekawa, to człowiekowi chciałoby się dojść co tam do czego i kto z kim, na co komu puzzle, skoro obrazek jest na tyle nieciekawy, że nie chce się ich układać. Ostatni i chyba największy zawód roku 2018 no to oczywiście blisko, hmm, No ale cóż, no na ten temat też już powiedziałem chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. że w pierwszym odcinku iKlifix, Także jeśli ktoś jest ciekaw, no to odsyłam do odsłuchania, ale myślę, że każdy, kto choć trochę interesuje się branżą gier komputerowych, to dobrze wie, o co chodzi. No jedno wielkie fiasko. Zawody mamy za sobą. Czas na topki. Sorry, jeśli będę szeleścił, ale muszę wspomóc się ściągą. Mam tutaj wszystko ładnie zanotowane na stronach zeszytu, żeby przypadkiem nie walnąć jakiejś gafy. Więc zacznę od najgorszych książek, które przeczytałem w roku 2018. I teraz tak, mały disclaimer. Nie są to książki, które miały premierę w tymże roku. W roku 2018 przeczytałem 85 książek, w tym 38 pozycji papierowych i 47 audiobooków oraz 61 komiksów, ale o komiksach pogadamy sobie kiedy indziej. Plus jednej książki nie przeczytałem do końca, przerwałem w połowie, także nie wyliczyłem jej do finalnych statystyk. Cholera, no jest to, uważam, całkiem niezły wynik, zważywszy na to, że w lutym miałem operację. Cały marzec dochodziłem do siebie i nie czytałem w ogóle. Prawdę mówiąc, jedyne co byłem w stanie robić, to grać w Diablo 3, z tego względu, że granie nie wymagało ode mnie szczególnego skupienia. A byłem tak nafaszerowany przez cały miesiąc środkami przeciwbólowymi, że, no, że nie dał rady obejrzeć filmu, a co dopiero czytać książek. Więc mając na uwadze, że praktycznie cały jeden miesiąc odpada, to myślę, że 85 książek plus 61 komiksów jest i tak dobrym wynikiem. No ale dobra, kogo to obchodzi? Przejdźmy do 10 najgorszych książek, które przeczytałem w roku 2018. Pozycja 10: Dan Simmons' Terror. Tak, Wiem, że książka ta ma wielu zwolenników, więc na swoje usprawiedliwienie powiem, że mimo, że przeczytałem sporo książek w tym roku, to nie było aż tak dużo, w cudzysłowie, gniotów. To też sam szczyt listy najgorszych zajmuje książka, która nie jest bynajmniej słaba, sensu stricto, ale po prostu nie podoba mi się styl pisania Simonsa. Chociaż trudno to ocenić, no, Terror jest jedyną jego książką, którą przeczytałem. Mimo, że mamy tutaj sporo bohaterów, a książka ma również sporo stron, to tak naprawdę nie poznajemy żadnego z nich bliżej. A przynajmniej tak zapadło mi to w pamięć, ponieważ jest to jedna z pierwszych książek, które przeczytałem w tym roku. Była ciut za ciężka, za długa, może gdyby ją skondensować, nie wiem. No w każdym razie miejsca dziesiąte. Miejsce dziewiąte, Neil Gaiman, amerykańscy bogowie. I tutaj, no tu chyba chodził mój gust, ponieważ, yy, ponieważ czego bym nie przeczytał tego autora, poza jednym wyjątkiem, zawsze jestem na nie. A i podkreślam, że mam tu na myśli wyłącznie książki Nila, Jego komiksy, no to już zupełnie inny temat, ale to też temat na inny podcast No ale nie ma co ukrywać, bardzo nie po drodze mi z jego prozą Nie podoba mi się ani styl, ani tempo, ani klimat, ani zaprezentowane w jego książkach historie Mam wrażenie, że rzeczy się dzieją i nie ma w tym żadnej substancji, żadnej głębi Że bohaterowie są po prostu wydmuszkami papierowymi Tak samo było w przypadku amerykańskich bogów była trochę kojarzyła mi się z sesją RPG prowadzoną przez mistrza gry na freestyleu, Czyli że o, nagle dzieje się coś, ponieważ akurat to wpadło mistrzowi gry, w tym wypadku autorowi do głowy. Czyli zero ładu i składu do tego napisane tak sobie, no jeśli o mnie chodzi. Jedna z 10 najgorszych, a dokładnie dziewiąta najgorsza książka, którą czytałem w tym roku. I jedyne co nie mogę powiedzieć dobrego to to, że z pewnością była lepsza od pozycji ósmej. Mianowicie książki o tytule Uniesienie autorstwa Stevena Kinga. Bogiem a prawdą ciężko to coś w ogóle nazwać książką, ponieważ jest to no nawet nie nowela, raczej dłuższe opowiadanie wydane w formie książki. I cóż, no, przyczynowość jest tu nawet bardziej spieprzona niż w przypadku amerykańskich bogów. Tutaj też dzieją się rzeczy, bohater główny traci na wadze, ale traci w zaskakująco dziwny sposób, ponieważ yy, nie traci na tuszy, czyli jego ciało nie ulega zmianie. I fajnie, jest to jakaś zagadka, tajemnica. I jasne, nie oczekiwałem od Stephena Kinga, jako ktoś zaznajomiony z twórczością Stephena Kinga, sensownego wyjaśnienia tej zagadki, ale oczekiwałem, że będzie to jakoś sensownie i fajnie poprowadzone. Tymczasem motyw przewodni był to tylko i wyłącznie pretekstem. No King nie lubi Trumpa, ma swoje poglądy i czasami powstają takie potworki jak uniesienie, które jako tekst beletrystyczny nie mają absolutnie nic do zaoferowania, poza naprawdę słabą, nielogiczną, głupią, bezsensowną końcówką. Wiem, że King nie słynie z dobrych zakończeń, ale tutaj po prostu przeszedł z samego siebie. Kolejna pozycja, siódba, kontrowersyjna. Mały Książę Antonego de saint Expuriego. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem nazwisko tego autora. Ech, no cóż, klasyka. I to taka klasyka przez duże K. Ale w moich oczach taka tam sobie fantastyczna opowiastka po raz kolejny. Brak tutaj jakiejkolwiek logiki. Jasne, jasne, jasne. Nie krzyczcie, wiadomo, jest to bajka dla dzieci. Tym niemniej nawet w takowych jakaś wewnętrzna spójność logiczna powinna być jednak zachowana. Jeśli chodzi o przykłady, no w tej chwili z głowy nie pamiętam, ale recenzowałem tę książkę na swoim blogu. Także jeśli kogoś to obchodzi, to odsyłam w tamto miejsce. Cała postać księcia, który był po prostu bucem. Kompletnie nie rozumiem fenomenu tej książki. No, miejsce szóste. Uwaga, tutaj też będę bluźnił. Louis Carroll, Alicja w Krainie Czarów. Tu też działy się rzeczy i wiem o tym, że są ludzie, którzy uważają tę powieść za genialną. I że wszystkie te rzeczy dziejące się są ważne i nieprzypadkowe. Nie wiem, może są, może ja jestem zbyt głupi, żeby to dostrzec. Moim skromnym zdaniem, po prostu ktoś tu rzucał kośćmi. Niby krótkie to było, ale naprawdę mega męczące. Dalej, pozycja piąta i tutaj ponownie Stephen King, tym razem z powieścią Outsider końcówka tej książki była tak totalnie słaba. Co gorsza, prawie do samego końca miałem wrażenie że obcowania z czymś, co będzie zasługiwało, żeby znaleźć się na przeciwnej do tej liście. No niestety końcówka była jaka była. Z faktami nie ma co się spierać. King uknął to naprawdę fajną intrygę. Prowadził to jako naprawdę świetny thriller. A na końcu pozamiatał kompletnie zbędnym wątkiem nadnaturalnym. Serio, aż odniosłem wrażenie, że po prostu nie wiedział jak to skończyć i poszedł po linii najmniejszego oporu. Tyle, bo nie chcę wchodzić w spoilery. Pozycja czwarta. Tu też pewnie ktoś powie, że puknął się w głowę. Winston Grum, Forrest Gump. Ta książka zrobiła mi bardzo źle. Gdybym ją czytał fizycznie, a nie słuchał jako audiobooka, to raczej bym nie skończył. Ja rozumiem, że koncept był tak, iż protagonista jest opóźniony umysłowo, a jako, że książka jest pisana z pierwszej perspektywy, no to wiadomo, no człowiek upośledzony będzie robił błędy językowe. No ale halo, no bez przesady. Słowotwórstwo, czyli słowa typu wydorośnięta, to jednak co innego niż poszłem, wzięłem i tym podobne. Jasne, może bulwersuje się nieco na wyrost, ale jednak uważam, że literatura jest czymś, co powinno uczyć, nawet jeśli uczy podprogowo i jestem w stanie wyobrazić sobie kogoś, kto na co dzień nie czyta książek, ale z polecenia sięgnie sobie po tego Forrest Gumpa i codziennie mówię poszłem, tutaj autor też mówi poszłem, także chyba wszystko jest okej. Okay. Nawet jeśli nie wpadnie mu do głowy taka refleksja, to jednak jego podświadomość utwierdza się w tym złym nawyku. Nie wiem jak to wyglądało w oryginale, zapewne też niektóre słowa były poprzekręcane, ale nie wiadomo czy tak drastycznie jak w wersji polskiej. Niestety nie jest to jedyny problem, który mam z tą książką, bo kolejny stanowi fabuła. Rzadko spotykam się z sytuacjami, kiedy akranizacja zmienia tak wiele względem tekstu źródłowego i stwierdzam, że dobrze, że tak się stało. A fabularnie film, Forest Gump i książka to są naprawdę dwie zupełnie inne historie. Starczy wspomnieć, że w książce Forest leci w kosmos. Z małpą, a później rozbija się w dżungli i zostaje przygarnięty przez kanibali. Serio, czytałeś to jak taką nieumiejętną próbę podrobienia stylu Pratchett'a? Zupełnie jakby jakiś amator postanowił napisać książkę w świecie dysku. Więc, no, jak najbardziej nie polecam. Podobnie jak nie polecam pozycji numer 3 na tejże liście. Czyli jak najbardziej zasłużonego, trzeciego miejsca na podium, które zajmuje. Dariusz Domangalski z jego Silentium Universi. I tutaj również odsyłam do swojego bloga, ponieważ dość obszernie, jak na standardy tegoż bloga, rozpisałem się na temat tej książki i nie chcę się powtarzać i nie chcę nawet jej wspominać. Zatem przejdę do miejsca drugiego. I tutaj pewnie też ktoś ze słuchaczy zaklnie pod nosem. No ale cóż, moja lista to moja lista. Miejsce drugie, Kormak karty w ciemność. Nie wiem co mnie podkusiło, aby sięgnąć po kolejną książkę Kormaka, Zwłaszcza, że droga, którą zmęczyłem w roku 2017, była no, no ciężką drogą i tutaj podobnie. Niby rozumiem założenie, ukazanie pewnej mentalności pewnego typu ludzi. Powiedzmy, że dialogi bohaterów nie grzeszą zdaniami wielokrotnie złożonymi. Rozumiem to wszystko, że, że ktoś założył sobie, że napisze książkę o w cudzysłowie skrajnych południowcach. Tylko po co? Faktycznej fabuły było tutaj tyle, co kot napłakał, a całość składała się raczej z jednej sytuacji, która powtarzała się w kółko. Naprawdę, miałem wrażenie obcowania z lupem. I to z nudnym lupem. Ponieważ wszystko sprowadzało się do tego, że bohater idzie, spotyka kogoś, pogara z nim chwilę o dupie maryny, po czym idzie dalej. Po czym spotyka kogoś, gara z nim o dupie maryny i idzie dalej. I ten schemat był powielany przez całą książkę, ale uwaga, do ubarwienia, mamy tutaj również drugą postać, i ta druga postać, tym razem kobieta, również idzie, spotyka kogoś, gada o dupie maryny, idzie dalej. I tyle. O tym jest ta książka. Starczy powiedzieć, że czytałem ją na raty i między pierwszym a ostatnim rozdziałem zdążyłem przeczytać jakieś kilkanaście innych książek. Więc e, jeśli chodzi o mój bój z Korbakiem makartym, no to 2-0 dla niego, dwa razy knockout. I nie podajmy walki z tym panem już chyba nigdy więcej. No nic. Pozycja pierwsza tego potworka, dosłownie, też ciężko nazwać książką, no ale żeby nie, nie budować niepotrzebnego napięcia, Edward Lee, jesteś dla mnie wszystkim. Książka ta, w cudzysłowie książka, jest pierwszą, którą przeczytałem w tym roku i powiem Wam, że wspominam to do tej pory bardzo, bardzo źle. Jest to tak zwany horror ekstremalny i no nie chcę teraz przekłamywać, ponieważ no może dużo w mojej głowie się zatarło z fabuły, a dużo może wykoślawiłem ale była tam dewiacja na dewiacji kaziroctwo zaprawione szczyptu kanibalizmu. No te, te rzeczy, nawet jeśli nie dokładnie ten, no to coś w ten desej. Dobrze w głowie mi się utrwaliło, że po lekturze byłem bardzo zniesmaczony i czułem się brudny i no, dosłownie jakbym się czymś zatruł, jakbym zjadł coś zepsutego, spleśniałego. No nie są to z pewnością uczucia, które chciałbym, aby mi towarzyszyły zaraz po skończeniu lektury. Nie polecam. No więc tyle w kwestii dziesięciu najgorszych książek. Cholera, tak naprawdę sporządzając tę listę, nie stawałem sobie sprawy, jak bardzo jest ona kontrowersyjna. No jednak dopiero teraz, kiedy omawiałem każdą z pozycji po kolei, mały książę, Alicja, Forrest Gump, no cóż, gusta i gusti. No mam nadzieję, że jednak lista pozycji z drugiego końca spektrum, jeśli chodzi o moje sympatie i antypatie, będzie no nieco mniej kontrowersyjna. Pozycja dziesiąta. Chris Beckett, Matka Edenu. Jest to drugi tom trylogii i zarazem książka, na którą bardzo niecierpliwie wyczekiwałem, ponieważ tom pierwszy, Ciemny Eden, no nie robiłem w 2017 listy, bo nie nagrywałem podcastu, nie miałem powodu, żeby robić taką listę, ale podejrzewam, że Ciemny Eden, pierwszy tom, zająłby pierwsze miejsce. Chociaż wysoce prawdopodobne, że nie czytałem tej książki w 2017 tylko wcześniej, no nieważne, dygresja Czekałem na kontynuację I mimo, że znajduje się ta książka na liście 10 najlepszych To jednak troszeczkę się zawiodłem Powiedzmy, że tom drugi nie był nawet w przybliżeniu tak dobry jak tom pierwszy Niemniej jednak wciąż jest to bardzo dobra książka Jeśli chodzi o fabułę, to tak w pigułce mamy tutaj do czynienia z potomkami dwójki rozbitków Którzy dokonali żywota na obcej planecie Innymi słowy jest to science fiction socjologiczny Chyba tak to można nazwać i to udane science fiction, które no w brutalny sposób obnaża naturę ludzką. No, rzecz godna polecenia, pod warunkiem, że ktoś czytał część pierwszą, pierwszy tą, który polecam naprawdę gorąco. Pozycja dziewiąta i tutaj non-fiction. urszole Jabłońska, Człowiek w przystępnej cenie. Jest to zbiór reportaży na temat Tajlandii i chyba wszystkiego złego, co w Tajlandii się dzieje. I tutaj odsyłam do któregoś z fix, gdzie recenzowałem te pozycje. No, rzecz mocna dla ludzi o mocnych nerwach, polecam Jakub Żulczyk, Ślepnąc Od Świateł, i tu podobnie rzecz już przeze mnie omawiana coś co odrzuciło mnie na samym początku, a później wkręciło tak, że no nie chciało opuścić naprawdę mocna, świetna rzecz polecam, pozycja siódma i tutaj kolejny non-fiction Osho, Księga jego Wolność od iluzji jeśli chodzi o postać Osho to myślę, że nagram kiedyś o tym osobny podcast, to znaczy uczynię go tematem okolicznościowym któregoś z odcinków, ponieważ jest to sylwetka warta przybliżenia. W skrócie Osho jest to hmm, no swego rodzaju guru, którego naukom najbliżej chyba do buddyzmu zen i ta konkretna pozycja mówi dosłownie o ludzkim mego o tym, co jest w nim szkodliwe i dlaczego warto byłoby się go pozbyć. Może nie jest to książka, która odmieniła moje życie, ale utwierdziła mnie w wielu przekonaniach, które nabyłem już jakiś czas wcześniej albo do których w ten czy inny sposób doszedłem. Ale nie tylko, ponieważ no, na wiele spraw otworzyła mi oczy, a przede wszystkim, co najważniejsze, przedstawiła mi osoby Osho. Myślę, że książki jego autorstwa, no nie do końca jego autorstwa, ponieważ on sam nie pisze. Wszystkie książki Osze to tak naprawdę spisane jego przemówienia przez kogoś innego. W każdym razie książki te z pewnością jeszcze nie raz pojawią się na zestawieniu najlepszych pozycji, które czytałem w danym roku. No ale to tak jak mówię, to jest to temat obszerniejszy, który pewnie kiedyś w bliżej nieokreślonej przyszłości poruszę. Pozycja szósta. Orson Scott Card, Mówca umarłych. Czyli kolejny, drugi tom dłuższej serii, a mianowicie kontynuacja gry Endera, Zresztą też y, bardzo dobre książki, którą również przeczytałem w tym roku, ale uwaga, spoiler, y, nie ma jej na tej liście. Ergo jest to jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy drugi tom jest lepszy od pierwszego, a w tym konkretnym przypadku jest no, o niebo lepszy. Bo podczas gdy tom pierwszy Grandera oceniłbym pewnie jakoś 6, może 7 na 10, to Mówca Marłych zasługuje na taką silną ósemkę w porywach do dziewiątki. Wstreszczanie fabuły nie będę się tu bawił, ponieważ wszystko, co bym powiedział byłoby spoilerem do książki pierwszej. Jedyne, co nadmienię, że jest to po raz kolejny science fiction społecznościowe. Poniekąd, ale tak jak powiedziałem, nie chcę tu nic zdradzać. I niestety, no nie polecam czytać tej książki z pominięciem pierwszej. Jednak jak już wspomniałem, Gra Endera nie jest książką złą, także... Także, no polecam póki co całą serię. Nie wiem jak będzie dalej, ale jak poziom się utrzyma, to może być to jedna z moich ulubionych serii ever. Pozycja piąta i to świeżynka skoczyłem dopiero co. Józef Karika Strach. Powiem tak, jestem fanem literackiej grozy. Przeczytałem sporo horrorów, lubię czytać horrory. Ech, niestety, rzadko ba. no Tak naprawdę, do tej pory nigdy nie bałem się czytając horror. Zawsze byłem zdania, że jednak film a książka oddziaływują zupełnie inaczej. O wiele łatwiej jest wzbudzić strach, by straszyć człowieka, dysponując narzędziami takimi jak wizja i fonia, o wiele trudniej odwołując się tylko i wyłącznie do jego wyobraźni. I cholera, no muszę przyznać, że Józef Karika zmienił mój pogląd na te sprawy, ponieważ, przyznaję się bezbicia, po raz pierwszy czytając książkę, autentycznie się bałem. Oczywiście wypada to ledwie, że sam bardzo pomogłem autorowi, jako że czytałem książkę w środku nocy, przynajmniej końcówkę książki w środku nocy podczas gdy za oknem wiał wicher, także warunki były naprawdę jak znalazł. Co dziwnego początek podobał mi się tak sobie i praktycznie przez większość treści książki uważałem ją za no, porządny thriller, slash horror ale tak naprawdę nic wyjątkowego i cholera dopiero gdzieś po 250 stronie no zmieniłem zdanie o 180 stopni. Podczas gdy te 250 stron było no, dobrych, po prostu dobrych, 6 na 10, to sama końcówka ostatnich 30 jazda bez trzymanki, naprawdę 10 na 10. No, może jednak jeden punkcik mniej, ponieważ y, następuje pewien tuist fabularny, który w momencie czytania wydało mi się genialny, ale kiedyś już z tym przespałem, to nie do końca moim zdaniem był on logiczny. Tym niemniej, no, bałem się i to, to powinno wystarczyć za rekomendację wszystkim fanom Grozy. Już ostrze sobie pazurki na kolejną powieść tegoż autora. Mam zakupioną Szczelina. Także kto wie, czy w przyszłym roku po raz kolejny na liście 10 najlepszych znowu ten autor nie zagości. Miejsce czwarte, i tutaj trochę oszukałem, przyznaję, ale jest to moja lista. Mogę robić co chcę, ponieważ mamy tu Edwarda Saint-Aubyna i dwa tomy Patryka Melrose Exequo. Jest to nawet bardziej oszukane niż yy, teraz to zaprezentowałem, ponieważ w tych zajmujących czwarte miejsce egzekwo o dwóch tomach tak naprawdę mieści się pięć nowelek. Więc na no, można by stwierdzić, że wypchnąłem na jedną pozycję aż pięć książek. Ale cóż mogę poradzić na to, że cały cykl Patryka Melrose czytało mi się po prostu jak jedną gigantyczną historię. Gigantyczną jeśli chodzi o rozrzut czasowy, ponieważ Patryka poznałem jako dziecko oraz się z nim jako dorosłym człowiekiem, który ma już własne dzieci... I w tym miejscu po raz kolejny odsyłam do swojego bloga, ponieważ oba nadminione tomy recenzowałem na jego łamach. Tutaj powiem tylko, że no jest to literatura wyższa. Historia stricte obyczajowa, ale napisana naprawdę pięknym językiem. Jasne, wielu może nie zachęci to, ponieważ mamy tu do czynienia z arystokracją angielską. I tak naprawdę problemami pierwszego świata, chociaż nie do końca, ponieważ głównym bohater Patrick Melrose jest y, człowiekiem z problemami, ponieważ y, wychowywał się w rodzinie patologicznej. I cała historia opowiada o tym, jak bardzo nie radzi sobie on z tą przeszłością, nawet w dorosłym życiu, jak y, ulega demonom, które pożerają go od środka. No jest to nie dość, że mocna rzecz, to jeszcze pięknie napisana, Bardzo zasłużone czwarte miejsce. Miejsce trzecie i tutaj <głos》> kolejny raz oszukałem. Six and Liu, trylogia Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Czyli tak naprawdę trzy książki. A mianowicie Problem Trzech Ciał, Ciemny Las i Koniec Śmierci. No jest to uff, hard science fiction pełną gębą, co jest zaskakujące, ponieważ ja sam jestem fanem science fiction, ale niekoniecznie w wersji hard, a tutaj mamy coś, co naprawdę rozmachem, nie przypomina niczego co widziałem, czytałem, z czym obcowałem kiedykolwiek w swoim życiu naprawdę to co się dzieje na stronicach tych trzech książek jest w pewnym sensie tak epickie, że trudno sobie coś takiego wydumać w ogóle w głowie, to co robi książka druga a punkt do którego dochodzi książka trzecia no nigdy jeszcze nie spotkałem się z takim rozmachem i mam tu na myśli skalę, skalę w każdym możliwym rozumieniu tego słowa no chyba nie zdradzę wiele, jeśli powiem, że przechodzimy tu od poziomu problemów pojedynczego człowieka do problemów na skalę wszechświata i jeszcze wyżej. Polecam nie tylko fanom science fiction, nie tylko fanom hard science fiction. Jest to coś po prostu, co warto przeczytać, nieważne jakim człowiekiem jesteś i czym się interesujesz, bo, bo wątpię, że szybko spotkamy się z czymś podobnym, nieważne w jakim medium, czy chodzi tu o książki, seriale, telewizję. No, jest to naprawdę coś, co z pewnością zasługuje na miejsce trzecie, chociaż nie powtórzyłbym tej lektury nigdy. Wzbudziło to mój wielki podziw, ale jednocześnie, no, wymęczyło mnie potwornie. Za to, mimo potężnej objętości, zapewne jeszcze nie raz wrócę do pozycji, która zajmuje na tej liście miejsce drugie, czyli słów światłości Brandona Sandersona. No, chyba jestem nudny i popadam tu w jakiś schemat, ponieważ słowa światłości to po raz kolejny Drugi tom serii, w serii bardzo wyjątkowej, bardzo wyjątkowego autora. Brandon Sanderson jest e, mistrzem world buildingu, co stanowi powiew świeżości dla gatunku, który, no nie okomowimy się, ale trochę zjadał własny ogon od jakiegoś czasu. Bo no, niestety sporo autorów e, fantazy to pokłosie Tolkiena, Leguin lub, e, co gorsza ludzi, którzy wychowali się na książkach z e, serii Forgotten Realms co spowodowało, że większość światów kreowanych przez owych autorów to niemalże odbicia lub strzane. Nawet pieśń lodu i ognia George'a Martina, która no, jest arcydziełem i klasą samą dla siebie, to jednak też popłuczyny potolkienie. Jasne jest to świat tak zwany low magic, czyli przynajmniej na początku bardziej średniowiecze niż tak naprawdę świat fantazy, no ale jednak suma summarum no to bardzo klasyczne fantazy. I tutaj na scenę wchodzi Brandon Sanderson, czyli autor, który na tej chwilę tworzy bodajże równolegle trzy różne serie. Do tego co chwilę wypluwa jakieś standalone, czyli pojedyncze książki, nie będące częścią jakiejś większej całości. I cholera, każdy z tych światów przez niego wykreowanych jest czymś absolutnie niepowtarzalnym, unikatowym i przede wszystkim ponad miarę pomysłowym. Mało tego, wszystkie te światy, a przynajmniej większość z nich, stanowią części większej całości. Do jednego uniwersum, zwanego Kosmir, w którym to egzystują fizycznie jako odrębne planety. Bardzo różne od siebie i bardzo oryginalne planety. Nie inaczej sprawy się mają, jeśli chodzi o słowa światłości, których to akcja rozgrywa się na roszarze. Jest to świat y, znajomy tylko po części, ponieważ gdyby się na tym zastanowić, to poza ludźmi i końmi, to w zasadzie cała fauna i flora tego świata stanowi płód wyobraźni autora. Nie dość, że wszystko jest to zbudowane praktycznie od podstaw, to jest cholernie wewnętrznie spójne. Dla przykładu mamy tutaj tak zwane arcyburze, nazwa mówi sama przez siebie. Przetaczają się one praktycznie przez całą planetę, To też cały świat, architektura, roślinność, wszystko jest dostosowane do egzystowania w takich właśnie warunkach. Mamy tu dla przykładu miasta budowane na stokach gór po stronie tylko i wyłącznie zawiecznej. Rośliny, które na jakikolwiek ruch w ich pobliżu reagują w ten sposób, że chowają się w skały. Co no, oczywiście w świecie, który jest nękany przez arcyburze, stanowi naturalną drogę ewolucyjną inaczej no nie przetrwałyby mamy tu też cały złożony system magiczny, aha bo tu warto wspomnieć, że Brandon Sanderson słynie z bardzo oryginalnych systemów magicznych kiedyś na początku swojej kariery na pewnym konwencie brał on udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym no, właśnie światów fantazy, gdzie poza nim zasiadali starsi starzem powieściopisarze i w pewnym momencie ze strony publiki padło pytanie, co jest najważniejsze przy tworzeniu magii w danym świecie Brandon odpowiedział coś na zasadzie, no to w jaki sposób działa. Pozostali paneliści spojrzeli na niego jak na wariata i zaczęli z nim się kłócić, że nie, no magia to jest magia, no po prostu magia działa, ponieważ jest magią i nie powinna mieć żadnych logicznych podstaw. Brandon stwierdził, że wręcz przeciwnie, że powinna posiadać konkretne ograniczenia, zasady działania oraz koszt, który powinien ponieść ktoś, kto się nie para. No bo w przeciwnym wypadku, i tutaj się z nim zgadzam w 100%, jest to zwykła Deus Ex Machina. Więc systemy magiczne w światach Sandersona są naprawdę dopracowane, wewnętrznie spójne i cholernie pomysłowe. I przede wszystkim mają związek ze światem, z którego się wywodzą, ale nie samym światem proza stoi, Fabularnie jest to no coś pięknego. Oczywiście może odstraszać, ponieważ pierwszy tom, Droga Królów, liczy sobie niespełna tysiąc stron. Tom drugi, Słowa Światłości, chyba już równo, no może tam bez, bez 20. Natomiast tom trzeci został w Polsce podzielony na dwa tomy, a planowanych jest 10, więc ten aspekt może odstraszyć. Jednak jeśli miałbym zachęcić, to gwarantuje stuprocentową imersję. Innymi słowy, innymi słowy, jeśli zasiędziemy do lektury tejże serii Seria nazywa się Archiwum Burzowego Światła To kompletnie tracimy poczucie, że siedzimy i czytamy książkę Po prostu jesteśmy w tamtym świecie To też, mimo objętości dzieła te czyta się po prostu błyskawicznie A przynajmniej takie mamy poczucie już po skończonej lekturze A to za sprawą no, genialnie wykreowanych bohaterów Naprawdę, jest to, jest to poziom Geralta, Jaskra Dobra, rozwodzę się stanowczo za długo. Miejsce pierwsze, tegoroczne, a zarazem miejsce pierwsze w skali całego mojego życia, to pam, pam, pam, pam, werble, proszę. Shirley Jackson, zawsze mieszkałyśmy w zamku. Tak, jest to książka, o której wspominam nie pierwszy raz, chyba na przestrzeni tych... Przejściu podcastów, które nagrałem do tej pory po raz trzeci. No, nie bez kozery, ponieważ faktycznie jest to najlepsza książka, którą czytałem w życiu. Mimo, że tak naprawdę jest to krótka książeczka i mając na względzie samą wyłącznie fabułę, to nie ma tutaj aż tak dużo treści. Czym zatem urzekła mnie ta powieść? Klimatem. Klimatem, który po prostu a z niej się wylewa. Wystarczy powiedzieć, że dosłownie już pierwsza kapit mnie, no nie wiem, zaczarował. Pewnie dlatego, że jest to najlepszy pierwszy akapit kiedykolwiek napisany w historii literatury. No ale dosłownie wprowadzi mnie w trans i utrzymałem się w nim do końca. Główna bohaterka, Mary Kat, jest tu dość dobitnym przykładem niewiarygodnego narratora, ale też postacią, która wzbudziła we mnie ogrom sympatii. Ale dobra, trochę wyprzedzam fakty. O czym w ogóle jest ta książka? W biegułce wygląda to tak, że była pewna rodzina, wydarzyła się pewna tragedia, z rodziny przy życiu stały się tylko dwie siostry i wujek, którzy ze względu na tę tragedię właśnie spotkali się z ostracyzmem i zmuszeni są żyć w odosobnieniu w rodzinnej posiadłości. I tyle, bo nie chcę tutaj absolutnie mówić nic więcej. Najważniejszy jest tutaj język, jakim jest ta książka napisana, sympatia jaką wzbudza protagonistka oraz no, niepowtarzalny klimat. Jest to jedyna książka w moim życiu, którą y, przeczytałem dwa razy z rzędu. W sensie skończyłem ostatni akapit, automatycznie przywróciłem na stronę pierwszą, tytułową i zacząłem czytanie od początku. Coś, co nie zdarza mi się nigdy. No, zdarzyło mi się to też raz w przypadku filmu, ale to temat na inny czas. Także miejsce pierwsze, najlepsza książka, którą przeczytałem w roku 2018. I zarazem najlepsza książka, którą przeczytałem ever, Shirley Jackson, zawsze mieszkałyśmy w zamku. I teraz zastanawiam się czy inna powieść tej samej autorki Nawiedzony dom na wzgórzu, która jest na mojej półce książek do przeczytania w najbliższym czasie czy to znaczy, że pojawi się na liście na 10 najlepszych to chyba ma gwarantowane ale bardzo jestem ciekaw, czy zajmie równie wysoką pozycję tak wyglądają moje topki trochę szkoda, że wyłącznie książkowe, ale no tak jak wspomniałem nie, nie śledziłem tego, co oglądałem szkoda, bo układanie takiej listy było zaskakująco przyjemne i liczę na to, że, że za rok tych list będzie więcej no nie, nie planuję na przyszły rok żadnych operacji ani rekonwalescencji, także jak się uprę no to powinno się udać no i chyba tyle jeśli chodzi o ten podcast szampańskiego sylwestra i wszystkiego dobrego w nowym roku i no co, do usłyszenia za 3, może dwa tygodnie zobaczymy i tu też może będzie jakiś dżingiel a jak nie no to cześć